To są informacje Polskiego Radia 24. Nie żyje Andrzej Olechowski, były minister i ekonomista, miał 78 lat. Kierowca w areszcie spędzi 3 miesiące. Sąd zdecydował w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Celem ostrzałów był ponownie Dniepr. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Zmarł Andrzej Olechowski, były minister finansów i były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat. O jego śmierci poinformowała w mediach społecznościowych profesor Lena Kolarska-Bobińska, była minister nauki i szkolnictwa wyższego. W ocenie europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby Polska wiele mu zawdzięcza.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 na tzw. środki wolnościowe, jeśli podejrzany wpłaci poręczenie w wysokości 40 tys. zł. Dodajmy, że prokuratura sprawdzi też telefon 57-latka. Śledczy zbadają, czy podejrzany mógł korzystać z niego za kierownicą. Rosjanie ponownie zaatakowali miasto Dniepr na Ukrainie. Dron uderzył w miejsce akcji ratunkowej po nocnym ataku. Zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych. W nocy, przypomnijmy, zginęły cztery osoby, a 27 zostało rannych. Do tego śmierć się poniosło jeszcze dwóch cywilów w innych regionach Ukrainy. Tymczasem premier Donald Tusk ostrzega, że Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. Jak mówił po nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej na Cyprze, Europa i Polska muszą być gotowe do działania. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Profesor Maciej Milczanowski podkreślał na naszej antenie, że słowa premiera należy traktować poważnie. Są to zagrożenia, które musimy brać pod uwagę poważnie rozmawiając, natomiast nie bać się tego i nie brać tego jako jakiś wstrząs wielki. No, Rosja zawsze niestety nam groziła i zawsze była potencjalnie naszym no, największym zagrożeniem. Premier Donald Tusk wyjaśniał na Cyprze, że jego ostrzeżenie dotyczące Rosji ma obudzić tych, którzy żyją w złudzeniach. My nie możemy poprzestać na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. Musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpieczeństwa naszej granicy, argumentował szef rządu. IMGW rozszerza ostrzeżenia przed silnym wiatrem w weekend. Silnie powiać może we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu nad samym morzem wydano też alerty drugiego stopnia. Ostrzeżenia synoptyków przed gwałtownymi porywami obowiązują do końca dnia. Jutro, wczoraj, alerty zignorował mężczyzna, który wszedł do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu w Brzeźnie i zniknął pod powierzchnią. Anna Banaszewska-Jaszczyk z Gdańskiej Policji mówi, że patrol od razu ruszył mu na pomoc. Gdy policjanci o 7 minutach od zgłoszenia dopłynęli do brzegu, plażowicze już walczyli o życie mężczyzny. Funkcjonariusze prowadzili działania do czasu przyjazdu ratowników medycznych. W takich chwilach liczy się każda minuta, każdy ruch, każde doświadczenie. Poszkodowany trafił do szpitala. Po zimowej przerwie Zamek Królewski na Wawelu otworzył Ogrody Królewskie oraz Smoczą Jamę. W słynnej jaskini pojawiła się też nowa wystawa. Wykorzystuje ona oświetlenie, dźwięka, także elementy klasycznego teatru cieni, mówi Magdalena Młodawska, kuratorka ekspozycji w Smoczej Jamie. Na zamierzeniu nie było kolejny raz infantylizowanie, bambinizowanie smoka. On taki jest, taki powinien być. Pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo, starając się tylko i wyłącznie bazować na niedopowiedzeniu, na dźwiękach, które są dźwiękami bardzo surowymi, takimi bardzo naturalnymi dla jaskini. Smocza Jama i Ogrody Królewskie będą dostępne dla zwiedzających do końca października. To były informacje Polskiego Radia 24. Kół Polski w ostrzeżeniach przed silnym wiatrem, poza tym sporo chmur, ale wiatr szybko przenosi je w inne rejony, więc w wielu miejscach można wciąż liczyć na słońce. Na północy może dzisiaj też popadać. Na termometrach obecnie średnio od 9 stopni na wybrzeżu do 16 na południowych i wschodnich krańcach Polski. Radio 24. słowem wszystko. Sześć minut po godzinie 13 w Polskim Radiu 24. Zwykle o tej porze w soboty rozpoczyna się Świat 24. No i rzeczywiście ten program będzie już za chwilę. Ernest Zozuń czeka przed studiem Polskiego Radia 24. Ale najpierw ze względu na to, co się wydarzyło, musimy złamać nieco naszą ramówkę. A to dlatego, że Andrzej Olechowski zmarł. To jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Pracował w Banku Światowym, w onz -cie. W kraju doradzał prezesowi NBP i uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Jego kariera zaczęła się z dala od ekonomii. W młodości był związany z branżą muzyczną. Był kierownikiem artystycznym zespołu Trzy Korony, radiowcem w radiowej trójce. Dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich, a jego wynik z 2000 roku, ponad 17% głosów, ugruntował jego pozycję jako lidera środowisk centroprawicowych. Po odejściu z aktywnej polityki partyjnej skupił się na działalności eksperckiej i zasiadaniu w radach nadzorczych dużych banków oraz korporacji. I teraz będziemy wspominać Andrzeja Olechowskiego. Gość Polskiego Radia 24. A razem z nami już teraz dziennikarz i przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia, Jan Ordyński. Dzień dobry, panie redaktorze. E, witam, dzień dobry. To bardzo smutny dzień. Panie, y panie redaktorze, no właśnie, pań, pańskie drogi przecinały się wielokrotnie. Wielokrotnie. Wielokrotnie.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 On w bardzo kluczowych momentach zajmował niezwykle istotne stanowiska i ministra finansów, i ministra spraw zagranicznych i wiele dobrego zrobił na tych stanowiskach, w tej, kiedy je piastował. Także myślę, że Polska ma mu bardzo wiele do zawdzięczenia. Ja też zresztą, bo dzięki niemu nabierałem takich szlifów polityczno-dziennikarskich, że tak starałem się dorównać. Oczywiście to bardzo daleko było jeszcze ale starałem się dorównać jemu poziomem i zawsze starałem się bardzo dobrze przygotowywać do tych programów, w którym razem z nimi miałem, miałem jej przyjemność go gościć. Muszę powiedzieć, że zawsze przyjmował z taką dużą przyjemnością te zaproszenia, nigdy nie, nie grymasił, przychodził i z każdej z tych audycji czy programów telewizyjnych ja wychodziłem bardzo zadowolony on też myślę, że był zadowolony i przede wszystkim widzowie byli z tego zadowoleni, że spokojną, kompetentną analizę sytuacji, o którą on był pytany, proszony, dawał. No, znał na własnej skórze, jak smakuje ta dola dziennikarska, bo przecież tak, w radiowej trójce tak. pracował pan redaktor. Określiłby go jako polityka, ekonomistę, dyplomatę, a może dziennikarza, właśnie. Czy wszystko powiedział? Mądrego trachu, bo... człowieka. Jako bardzo mądrego człowieka i bardzo ważnego Polaka. Tak bym go określił, myślę. To, mm, bo rzeczywiście na to zasługiwał. Dawno go nie widziałem, od dłuższego czasu, znaczy od ilu, kilkunastu miesięcy jakoś nie widziałem go ani w telewizji, ale nie słyszałem w radio, się usiłowałem domyśleć. Bo nawet się czasami dzwoniliśmy do siebie, na jakąś kawę szliśmy porozmawiać. Yy, no i b, jakoś... Ostatnio nie, nie składało się, żeby, żeby dozwonić się do siebie, żeby porozmawiać. No, okazuje się, że pewnie, że pewnie choroba to przerwała. No. Wielokrotnie mówi się o ludziach, którzy odeszli, że bez nich świat byłby inny. Ale tutaj jak patrzymy na ten życiorys, którym można byłoby obdzielić kilka Niejednego, osób, to rzeczywiście tak. wygląda tak, że no, gdyby nie Andrzej Olechowski, to pewnie nie byłoby największej polskiej partii politycznej. Tak, też. Ale też muszę powiedzieć, że w bardzo y, istotnych momentach sprawował te funkcje ministra spraw zagranicznych czy ministra finansów, kiedy tego typu człowiek, spokojny, kompetentny, y, nie, y, nie, nie, drażniący, nie, nie że tak powiem, też sam nie jakoś nieuporządkowany, y, nie, nie, nie te funkcje pełni i to był przecież początek lat. Do połowy lat 90. on tę funkcje sprawował i to było bardzo, bardzo dobrze, że go wtedy na tę funkcję powołano, że go, że go wtedy mieliśmy. I myślę, że ze szkodą było, że nie został w któryś wyborach, że nie został prezydentem, mielibyśmy naprawdę bardzo dobrego prezydenta. I tak w Polskim Radiu 24 mówił przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Dziennikarz Jan Nordyński. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to wspaniałe. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 11 minut po godzinie 13. Polskie Radio 24 na antenie u Państwa. Zaczynamy pasmo międzynarodowe w Polskim Radiu 24. O czym dzisiaj? Dzisiaj cztery tematy proponuję Państwu. Zaczniemy oczywiście od Bliskiego Wschodu, bo sprawy cały czas się toczą. No i przyglądamy im się uważnie. Właściwie to nawet mogę powiedzieć, że z każdą sekundą sytuacja się zmienia. Później zajmiemy się Ukrainą, ponieważ w tym tygodniu zmieniła się jej całkowicie sytuacja. Osiągnęła ona to, czego chciała od Unii Europejskiej, czyli 90 miliardów euro pożyczki, dzięki temu, że Węgry wycofały się ze, swojego, ze swojej blokady. Później e, chwil kilka poświęcimy papieżowi, który zakończył swoją pielgrzymkę w Afryce, e, no a przy tej okazji, mówiąc do Afryki, mówił do całego świata i szczególnie, w Ameryce amerykański prezydent słyszał te słowa. A skończymy na perypetiach Paktu Północnoatlantyckiego, bo Donald Trump znów chce podejmować kroki wobec NATO, a w tej chwili ma pomysł, by zawiesić w członkostwie Hiszpanię. Takie tematy do godziny 14 w Polskim Radiu 24. Świat 24 Pierwszym naszym gościem jest pan Bartosz Bojarczyk, Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Bartoszu, irańska delegacja pojechała do Islamabadu, rozmawia, ale tylko z przedstawicielami Pakistanu. Nie chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi. Cóż to za warunki stawia nagle Iran? No, panie redaktorze, no, Iran gra w wyrafinowaną grę dyplomatyczną. Tak naprawdę także nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje, gdyż informacje zarówno ze strony irańskiej, jak i ze strony amerykańskiej są nam przekazywane, bym powiedział, w formie szczątkowej. Ja mam nadzieję, że gdzieś toczy się ta gra dyplomatyczna i że obie strony rozmawiają, może nawet nie bezpośrednio, ale wydaje się, że Iran ma więcej asów w rękawie obecnie niż Stany Zjednoczone. No i Stany Zjednoczone tak jakby spuściły stonu. Donald Trump już nie grozi zmiecieniem cywilizacji z powierzchni świata, tylko no, wręcz przedłuża zawieszenie broni. Nawet mogę powiedzieć, że tak warunków za bardzo nie stawia. No właśnie, tutaj to jest kuriozalne, to znaczy kuriozalne, to trochę jest zastanawiające, co tak naprawdę się dzieje, no bo Stany Zjednoczone teraz jakby mają tą gorszą pozycję negocjacyjną, bo to im zależy na, na otworzeniu Ciśniny Ormus, którą kontroluje Iran, prawda, i grozi, grozi atakami na statki, które będą przepływały bez jego bez jego e, z, zgody, więc e, ta blokada, którą nałożyły Stany Zjednoczone, ona myślę, że jest odczuwalna przez Iran i będzie odczuwalna przez Iran, no ale to jest kwestia wytrzymałości i sądzę, że reżim irański jakby idzie tutaj taką strategię przyjął, że no co będzie, to będzie, my wytrzymamy, prawda, wytrzymaliśmy ataki 40-dniowe, wytrzymamy także tutaj tą blokadę, a to światu i Amerykanom zależy na otworzeniu tej cieśniny. Myśli pan, że Irańczykom może udać się odbudować te struktury państwowe, które w tej wojnie, ona w pięćdziesiąt parę dni trwa, zostały zniszczone? No dobrze, 57 dzień, prawda, tak. więc y, y, jak najbardziej. Ja myślę, że y, te struktury, one funkcjonują. Należy patrzeć, tutaj my mamy bardzo ten taki o, o, ograniczony obraz tego, co się dzieje w Iranie, ale ja sądzę, że ta polityka, y, czy też ta strategia decentralizacji, prawda, i zamienialności tych głównych, y, y, na głównych stanowiskach, ona dość dobrze funkcjonuje, prawda, i z tego, co widzimy. Y, z Iranu wiem, dzisiaj nawet rozmawiałem tutaj z koleżanką w Iranie, no no i wiem, że życie toczy się normalnie, ale tak naprawdę to, co ona tu powiedziała, że no większa rola, większa rola korpusu strażników rewolucji, których jest widoczny na ulicach, kontroluje sytuację przy pomocy własnych środków, ale także przy pomocy bojowników, że takich nazwę prawda, pochodzących z państw ościennych. Tutaj te bojówki szyickie które galwanizowały sytuację zarówno w Iraku, w Libanie. Część tych bojowników została ściągnięta do Iranu i to na przykład, wiem, że Irakijczycy ochraniają Iran, a no Pakistańczycy ochraniają na przykład takie miasta jak maszad, Więc tutaj Iran, tak bym powiedział, przecież reżim w Iranie zastosował taką dosyć, bym powiedział, strategię no, dywersyfikacji, dywersyfikacji środków bezpieczeństwa. Zastanawiam się, czy uda się Iranowi ocalić swój program jądrowy i program wzbogacania uranu. No, to jest warunek Stanów Zjednoczonych do zakończenia konfliktu, no ale no, kto słabszy ten ma mniej warunków do dyktowania. No właśnie, ja tutaj nie wiem, jaka jest strategia amerykańska. Irańczycy stoją, stoją na pozycji takiej nieprzejednanej, jeżeli chodzi o wzbogacanie uranu, uh -huh. ale ja sądzę, że oni by na przykład we współpracy z Rosją, to co było już mówione w 2015 roku, na przykład mogliby ten wzbogacony uran, bo o to chodzi, wzbogacony o te 440 czy tam więcej kilogramów uranu wzbogaconego do poziomu 50% plus, to chyba zależy Amerykanom, żeby, żeby, żeby to im odebrać. Iranowi, a myślę, że Iran w tym procesie negocjacyjnym byłby skłonny pod, we współpracy z jakimś mocarstwem i myślę tutaj albo o Rosji, albo o Chinach przekazać pod kontrolę międzynarodową albo przekazać temu mocarstwu ten wzbogacony Iran. Trochę historia nam się powtarza, bo Rosjanie już kiedyś w takich negocjacjach i ewentualnie działaniach brali udział. No jak najbardziej tutaj, to, to, to była inicjatywa rosyjska, prawda, sprzed no, prawie dekady, no ponad tak. dekady. Tak samo Turcja tutaj tak się, e, e, że tak powiem, orientuje na, na, na, na podobną rolę. No i co najważniejsze, Pakistan, który tutaj w, tym, e, e, w tych negocjacjach chyba wygrywa najwięcej, prawda, no bo tutaj państwo takie regionalne, mocarstwo regionalne, które zostało wywindowane, że tak powiem, do, do roli głównego negocjatora, prawda, to jest ogromny wzrost pozycji pozycji Pakistanu, ale wracając tutaj do, do, do, do roli mocarstw, ja sądzę, że Iranowi chodzi o jakieś gwarancje, także nie tylko ze strony Amerykanów, ale ze strony innych uczestników środowiska międzynarodowego i tutaj chodzi o główne mocarstwa. Ja myślę, że Iran tutaj nawet nie tyle Rosja, ale orientuje się już chyba bardziej na Chiny jeżeli chodzi o takie gwarancje i, i o możliwość kooperacji, prawda, czy też rozwiązania tego klinczu rozwiązania tego negocjacyjnego. Mamy jeszcze jednego uczestnika tej rozgrywki. Myślę tu o Izraelu, bo na razie o nim ani słowa nie powiedzieliśmy. Czy Izrael będzie spolegliwy wobec tych negocjacji i ustępstw amerykańskich, bo no, do tej pory z tym różnie było? No ja myślę, że Izraelczycy odłączyli tutaj dwie rzeczy. Izraelczycy robią, co chcą w strefie gazy w Libanie, prawda, na zachodnim brzegu. I oni tam prowadzą tą agresywną politykę, ja bym powiedział, no bardzo bym powiedział, nie, nie ale myślę, że Izraelczycy osiągnęli swój cel, czyli yy, no, z, może ograniczyli te możliwości, możliwości ofensywne Iranu yy, i ten konflikt, prawda, yy, ma odsłonę taką wewnątrz Zatoki Perskiej, więc tutaj Izrael ma wolno, to znaczy do Izraela to nie dotyczy bezpośrednio, ale tak jak mówię, Izrael, ten, ten raczej teatr, libańsko-palestyński eksploruje i eksploatuje, a, a, a tę kwestię Iranu raczej pozostawił w rękach, w rękach jakby jako zgniłe jajko tak naprawdę w rękach Amerykanów. Powiedział pan, Izrael eksploatuje y, sprawę Libanu. No właśnie, ale czy im to wychodzi? Bo mam wrażenie, że to, że próbują podjąć jakieś rozmowy z Libanem, to nie wystarczy. Trzeba by rozmawiać z Hezbollahem. No jasne, no tylko że tylko że Izrael nie rozmawia z Hezbollahem i chce zmusić rząd Libanu, prawda, żeby spacyfikował Hezbollah, a to nie jest takie proste. No tutaj Izraelczycy prowadzą bardzo kunsztowną grę którą tak naprawdę od 7 października 2023 roku oni jasno ją jakby zdefiniowali poprzez własny interes narodowy i to robią, prawda? I to robią, pacyfikując tutaj państwa ościenne, czy też ludność na terytoriach zarówno okupowanych, jak i no jeszcze okupowanych, prawda? Więc rozgrywają to po mistrzostku. Świat się temu przygląda i nie reaguje, więc to Amerykanie mają problem Iranu, który został niestety ściągnięty poprzez tą akcję izraelsko amerykańską amerykańską, a no jak widzimy chyba Stany Zjednoczone nie mają żadnego wpływu na to, co robią Izraelczycy właśnie w Libanie czy też na terytoriach okupowanych. Więc tutaj ja uważam osobiście, że Stany Zjednoczone, a w szczególności Donald Trump dały się wypuścić Izraelowi na, na tą akcję, na tą wojnę, która tak naprawdę nie realizuje interesów USA, ale zrealizowała interes, interes izraelski. Te europejskie inicjatywy o tym, że ewentualnie państwa z Europy mogą brać udział w odblokowywaniu cieśniny Ormus, to jeszcze daleka pieśń i dalekiej przyszłości, prawda? No sądzę, że tak, no bo bez żadnego porozumienia no Europejczycy mówią, że mogą pomóc prawda, na przykład w rozminowywaniu e, wód Zatoki Perskiej, ale dopiero po osiągnięciu jakiegokolwiek porozumienia. Tutaj nawet mówią o tym, prawda, Włosi, nawet nasz rząd tutaj e, gdzieś tam, w, e, z, akurat wiem ze źródeł amerykańskich, nie z polskich, że także tutaj naszego, tego na, na naszą tą jednostkę prawda, rozminowującą, także Amerykanie tutaj mówili, czy byśmy jej nie wysłali, więc, ale te inicjatywy europejskie, Europejskie one mają szansę, mają szansę jakby yy, zaistnienia, ale dopiero po jakimkolwiek porozumieniu Europejczycy nie dadzą się moim zdaniem wypuścić i bardzo dobrze wypuścić Donaldowi Trumpowi prawda, na jakąś yy, wypuścić na jakąś zawieruchę. Mówiliśmy o tym, że pakistańczycy przyjechali do Islamabadu, nie pakistańczycy, irańczycy przyjechali do Islamabadu, znaczy, że teraz powinna przyjechać do Islamabadu delegacja amerykańska, ale rozmowy, rozumiem, z deklaracji irańskich będą się toczyły między Isra Iranem a Pakistanem, a potem między Pakistanem a Stanami Zjednoczonymi, czyli tym obrotowym będzie Pakistan. Jak najbardziej, więc, ale czy to jest prawda? Naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować w żaden sposób. Ja uważam, że jeżeli dojdzie do jakiegoś przełomu, prawda, no to siądą do stału bezpośrednio, ale bez przełomu, bez jakiejś zgody. No i znowu, tutaj Amerykanie, piłka jest po stronie amerykańskiej, bo Irańczycy usztygnili swoje stanowisko ze względu na tą nieudolność e, e, e, indolencji Amerykanów, w, jeżeli chodzi o możliwość otwarcia. Te, te, te Bartosz Bojarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Świat 24. Wracamy proszę państwa do Europy, no bo świat 24 to nie tylko Bliski Wschód, choć ostatnio dużo na ten temat mówimy i właściwie cały świat głównie na ten Bliski Wschód patrzy, a my popatrzymy teraz na Ukrainę, bo na szczycie unijnym, na Cyprze zdecydowano, że trafi do Ukrainy pożyczka 90 miliardów euro, która blokowana była do tej pory przez Węgry. Jest ze mną pani Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Narodowych. Witam. Dzień dobry. Pani Mario, 90 miliardów to nie tylko na broń będzie, prawda? No to są przede wszystkim pieniądze kluczowe do tego, żeby Ukraina w ogóle utrzymała swoją płynność finansową. To są po prostu pieniądze, które są potrzebne do budżetu ukraińskiego. Bez tego tak naprawdę już, już w połowie roku Ukraina stałaby się niewypłacalna. No, na szczęście to ten, ten scenariusz taki najgorszy właśnie został odłożony na później dzięki tym pieniądzom w końcu odblokowanym przez Węgry. Ukraina w tej chwili bardzo potrzebuje głównie pomocy militarnej. Z nią jest w tej chwili jak? To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo bardzo dużo tak, swoich potrzeb Ukraina jest w stanie sama wyprodukować. I tak naprawdę mówimy tutaj o tych technologiach dronowych. Te technologie dronowe bardzo mocno przejęły... Yy, przejęły dużą część yy, tego, co się dzieje na wojnie. I tutaj Ukraina sobie bardzo dobrze radzi. Natomiast są pewne obszary, w których sobie nie poradzi. To są przede wszystkim... Yy, Rakiety do zestawów Patriot, to są te wszystkie dalekiego zasięgu systemy, gdzie tutaj chociaż różne Ukraina w różny sposób próbuje sobie też radzić, no ale no nie, nie wszystko jest w stanie. W końcu jest to państwo w czasie, które ma wojnę i, i ten przemysł, chociaż naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie, no nie jest wszystkich w stanie potrzeb zaspokoić. Głównie wspierała ją broń amerykańska, prawda? Tak, i tak naprawdę to się dzieje cały czas wbrew z deklaracjom politycznym. Oczywiście te w tym momencie to są e, kupowane głównie za europejskie pieniądze e, sprzęt, natomiast ten sprzęt amerykański cały czas płynie. I tutaj wbrew temu, co, co jakiś czas się słyszy, że zostało zablokowane, to, to są pewne wypowiedzi na poziomie politycznym. Natomiast e, faktycznie ten sprzęt no, nie w takiej ilości, jaki oczywiście chciałaby Ukraina w jakiej ilości było to e, obiecywane, e, ale jednak coś tam cały czas płynie. Popatrzmy na działania ostatnie Wołodymira Zeleńskiego. On skierował się na Bliski Wschód. No, dostał też mocną kartę do rozmów na Bliskim Wschodzie, bo zaoferował pomoc w walce z dronami szachet i została ona przyjęta. To w ogóle jest bardzo taki ciekawy, ciekawa sytuacja, bo Ukraina... Wyko idealnie wykorzystała moment, w której te właśnie technologie dronowe, które bardzo mocno rozwinęła, ale nie tylko technologie, ale też przede wszystkim umiejętności obrony przed dronami, zaczęła wykorzystywać jako kartę polityczną. I stąd ta właśnie bardzo szeroka kampania, taka dyplomatyczna, w na Bliskim Wschodzie, gdzie rzeczywiście ta pomoc i była przyjęta, i była potrzebna, i została przyjęta z dużą, powiedziałabym, wdzięcznością. I to jest bardzo mocna w tym momencie karta ukraińska, bo nie tylko tą technologię oczywiście w państwach Bliskiego Wschodu sprzedaje w państwach Zatoki, ale również zainteresowany jest tak naprawdę cały świat, bardzo mocna Europa tymi technologiami. I Ukraina w takiej trochę narracji politycznej, zwłaszcza wobec państw Zatoki, stara się przedstawić, jako, że ona też może zapewniać bezpieczeństwo. Czyli to nie jest tylko ten, to państwo, które otrzymuje cały czas i szuka bezpieczeństwa u innych, czyli szuka różnych technologii, sprzętu, pieniędzy, ale również może coś zaoferować. I to jest bardzo ważne, bo państwa zatoki pełnią taką rolę też trochę mediatora często między, między Rosją, Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi. Większość, część tych rozmów ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich w różnych formatach właśnie miała miejsca w państwach Bliskiego Wschodu. A zastanawiam się, czy państwa Bliskiego Wschodu na przykład nie włączą się teraz w pomoc dla Ukrainy, by się jakoś odwdzięczyć. No tutaj zostały podpisane umowy. Na pewno będą kupować te technologie, ponieważ póki co nie widać, żeby zagrożenie ze strony Iranu się mocno zmniejszyło. Wojna w Iranie raczej będzie trwała i przynajmniej tak długo jak będzie trwała, to, to będą zainteresowane, na no jeżeli w ogóle kwestia reżimu irańskiego nie zostanie rozwiązana, no to dalej będą czuły się zagrożone. Więc to jest bardzo mocna karta Ukrainy właśnie w kontekście czy sprzedawania, więc uzyskiwania pieniędzy, czy właśnie jakiejś takiej dalszej kwestii współpracy, choćby kwestii paliwowej, której no na Ukrainie bardzo w tym momencie brakuje tego paliwa. No właśnie, bo przecież Ukraina do tej pory, o tym zapominamy, w dużym stopniu korzystała z rosyjskiego paliwa. No więc tutaj są pewne możliwości też na ten temat załoński, rozmawiał m.in. w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście zostaje kwestia logistyki, no ale, ale nad tym też jakby tutaj prace są. Na pewno Ukraina potrzebuje tego i, i widać, że bardzo mocno teraz załoński pracuje właśnie nad tym. Właśnie te wizyty to są nie tylko wizyty zawańskiego na Bliskim Wschodzie, ale tam również są specjaliści od tych technologii drenowych, też urzędnicy na Wysokim szczeblu Ukraińscy odwiedzają. Ta współpraca rzeczywiście bardzo mocno teraz się rozwinęła. A czy współpraca na linii rolniczej, czyli produkty żywnościowe z Ukrainy także mogą popłynąć na Bliski Wschód, a może one po prostu wcześniej płynęły? Ukraina no zawsze starała się jak najwięcej sprzedawać tych swoich produktów rolnych. To jest jeden z głównych produktów eksportowych. Tutaj też tematy te były poruszane. Tutaj bardzo ciekawa wizyta była na początku kwietnia w, w Syrii, gdzie mhm. właśnie ten temat był poruszony. No, dla Syrii na pewno jest to bardzo ważne. Ukraina stara się tutaj szukać kolejne, kolejne rynki. Natomiast nadal tą kwestią że już nie takim wąskim gardłem, natomiast jest kwestia Morza Czarnego. Tak. Póki co tam ten handel, handel, to jest też zwycięstwo Ukrainy w ogóle, że ten handel się tam toczy, że udało się zabezpieczyć tą zachodnią część Morza Czarnego i de facto wypchnąć flotę czarnomorską na, no z tego obszaru Morza Czarnego. No więc na razie sytuacja jest dobra, ale tutaj też trzeba będzie obserwować, czy się nic nie zmienia. Dziś Władimir Zeleński składa wizytę w Azerbejdżanie. To takie trochę tworzenie wspólnego antyrosyjskiego frontu. Azerbejdżan ostatnio z Moskwą ma na pieńku. Tak, to jest kolejna taka powiedziałabym właśnie budowanie, szukanie tam, gdzie się da e, sojuszników współ, e, współpracy. To zostało podpisanych e, kilka dokumentów o współpracy. E, no Azerbejdżan rzeczywiście taką trochę, no nie chcę powiedzieć, że dokonał wielkiej wolty, ale rzeczywiście zmienił to swoje e, podejście. Jest jakąś możliwością, jest tu jakaś, otwiera się dla Ukrainy możliwość współpracy, zwłaszcza, że tam też są już eksperci od właśnie tych technologii dronowych. Mm -hmm. Azerbejdżan też czuje się zagrożony i jakby tam też Ukraińcy już pracowali, więc tym bardziej Ukraina ma silną pozycję. Ostatnio dużo są, pojawiają się też informacje, że Ukraina, a to pyta Turcję, czy nie byłaby gospodarzem spotkania Zeleński-Putin teraz przy okazji tej wizyty w Azerbejdżanie. Też pojawiają się takie informacje, że zapytano z kolei prezydenta Alijewa, czy nie byłby skłonny zorganizować takiego spotkania to są takie realne działania, czy to bardziej chodzi o to, by przypomnieć światu o tym, że ta wojna w Ukrainie jest, bo zniknęła przecież ona z czołówek? Tak, to bardziej jest taka gra pozorów, ponieważ tak naprawdę tu nie chodzi o intencje ukraińskie, ale Putin po prostu, on nie planuje spotkania z Zalańskim, nie uważa Zalańskiego za za Prezydenta. I to jest no i tak naprawdę, dopóki będzie utrzymywał taką retorykę, no trudno sobie wyobrazić, żeby się z nim spotkał. Rosji nie zależy na pokoju, Rosji nie zależy na zakończeniu wojny, zależy na podtrzymywaniu tego, tego stanu, który jest teraz, dlatego no, takie spotkanie tak naprawdę nie odbędzie się, dopóki Rosja nie będzie widziała w nim sensu. Czy odnosi pani też takie wrażenie, że jakby Rosja troszkę zyskuje bezkarności, ponieważ świat głównie patrzy w tej chwili na Bliski Wschód, rozmowy między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą się nie toczą, w związku z czym hulaj dusza piekła nie ma? No to jest niestety pewien problem tak naprawdę, zwłaszcza, że te, te argumenty, że kwestii czy bezprawności wojny, czy kwestii w ogóle atakowania celów cywilnych. No tutaj różne rzeczy widzieliśmy w Iranie i chodzi o to, że Rosja zaczyna mieć pewne argumenty na swoją korzyść. Oczywiście to nie jest jakoś bardzo powszechne, nie jest szerokie, natomiast trzeba mieć świadomość, że ten proces się toczy i tutaj rzeczywiście, no niestety ta wojna w Iranie, ona jest tak naprawdę, ona ma bardzo złe konsekwencje dla Ukrainy, poza tym jednym elementem właśnie tych technologii drenowych, które, które po prostu wykorzystuje teraz. Natomiast na takim poziomie właśnie niestety politycznym, jeżeli chodzi o negocjacje, zainteresowanie światem, świata tą wojną, no niestety tutaj Ukraina bardzo mocno... Nie sobie, że przegrywa, ale jest dla niej trudniej. No i wobec Iranu też stosowana jest taka retoryka, jak stosowana była wobec Ukrainy operacja wojskowa, operacja specjalna interwencja. No, czasem jak słucham tych uzasadnień amerykańskich, to mam wrażenie, jakbym słuchał tych rosyjskich sprzed czterech lat no nie jest to zupełnie takie stuprocentowe, natomiast no właśnie widać, widać elementy tego procesu i to jest no bardzo dla Ukrainy niepokojące, bo to relatywizuje też całą sytuację. Tak jak do tej pory świat jednak bardzo mocno widział na Ukrainie tę taką wojnę, powiedziałabym, nazwijmy to w słowie czarno-białą, czyli jest jasno określony agresor, jasno określona ofiara, a takie sytuacje jak Iran tak naprawdę też rozmywają tę retorykę. Mówimy oczywiście cały czas o retoryce nie o faktach, natomiast dla Ukrainy to też jest trudne, ale jeszcze trzeba powiedzieć, że jest jeden element tej wojny w Iranie, który do pewnego stopnia jest pozytywny dla Ukrainy. Mm -hmm. Widać, po pierwsze, państwa Zatoki zobaczyły, że Stany Zjednoczone są trudnym partnerem który i trzeba szukać też innej współpracy. Tutaj właśnie znowu już mówiliśmy o Ukrainie, ale też globalne południe zobaczyło, że Rosja. Tak bardzo nie pomaga swoim partnerom w sposób ograniczony. I to, to Ukraina będzie starała się teraz wykorzystywać. Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Świat 24. Był Bliski Wschód, była Ukraina. Teraz, proszę Państwa, Czarny Ląd, czyli Afryka. W Afryce skończył swoją pielgrzymkę papież Leon XIV. Przejechał Algierię, Kamerun i Gwinę Równikową. Jest z nami pan Tadeusz Bartoś. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zawsze przy okazji pielgrzymek papieskich do Afryki. Oczywiście wszyscy widzą, że są one bardzo takie yy, spektakularne, ale też pojawiają się takie rzeczy, że ten Watykan trochę na nie swoje terytorium wchodzi i że Kościół katolicki to jest kolonializm. On przyszedł tam wraz z kolonializmem. Czy skłania się pan ku takiej argumentacji? Tak, kolonializm jest argumentem, który pojawia się w różnych okolicznościach obecności czy to Europy, Stanów Zjednoczonych, teraz także Chin, chociaż Chiny nie mają historii kolonialnej, są raczej przedmiotem kolonializmu brytyjskiego w swoim czasie Yy, więc no ten argument o kolonializmie to jest tak płynny, yy, on jest tak wieloznaczny, że trochę brzmi jak, no że to są niedobrzy ludzie, no takie ogólniki. Kolonializm był, był wielkim problemem, yy, on się skończył, bo ta epoka kolonialna w sensie dosłownym się skończyła, ale zależności, powiązania Algerii z Francją i innych krajów, one istnieją, one te zależności, więzi, Mogą też wpływać pozytywnie na rozwój kraju w Afryce. E, więc no to jest, to jest kwestia dosyć złożona. E, a ponieważ e, liczba katolików najbardziej rośnie, jeśli się oczywiście nie mylę, na pewno nie rośnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale w tych krajach, gdzie jest duża populacja młodych ludzi, tam też katolicyzm rośnie. Afryka jest takim miejscem, e, więc e, trudno się dziwić, że papież odwiedza swoich współwiernych i jakoś tam chce ich wesprzeć. Cała przyszłość Kościoła katyńskiego mówię tak użartem serio w Afryce, no bo mm -hmm. tutaj że tutaj jakby rzecz się kończy w pewnie takim podstawowym znaczeniu. Klasztory żeńskie, takie śmakie i jak im brakuje członków mogą przyjechać Osoby z Afryki brakuje księży we Francji, przyjedzie ktoś z Afryki. To jest taki win-win sytuacja, mm -hmm. bo oni się przenoszą do zupełnie innych warunków życia, więc... Ale oczywiście to jest historia złożona, nie chcę tutaj jakiś stereotypów wygłaszać, ale te rzeczy się dzieją. Donald Trump mówił głównie do... Nie Donald Trump, przepraszam. Leon XIV mówił głównie do Afryki i do mieszkańców krajów, które odwiedzał, ale słyszał te słowa bardzo dobitnie Donald Trump, no i je interpretował. Tak sobie pomyślałem, że nawet zrobił przysługę Leonowi XIV, bo... Papież urósł tutaj do tego, który o pokoju mówi nie tylko w Afryce, ale i na świecie. Tak, to jest, też o tym pomyślałem. Dla takich figur, wielkich figur. Politycznych powiedzmy, nie no, bo są jeszcze różne inne dziedziny, ale politycy są, urastają do postaci wielkich figur. Ja Paweł drugi Watykan, to jest okres takiej świetności. Polityczny, geopolityczny, no taki wpływowy człowiek wszędzie jest, w różnych miejscach odwiedza te ten i takie jest zarządzające. Więc ogólnie jest tak, że nobilituje kogoś to, że ktoś znaczący do niego się zwraca. Jeśli się zwraca publicznie, to y, tym bardziej. Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiada na y, wypowiedzi papieża, to znaczy go, że w jakimś sensie go nobilituje. No, on może nie potrzebuje jakiejś takiej nobilitacji, ale gdy bierzemy pod uwagę scenariusz, w którym następne kilkadziesiąt lat znaczenia Watykanu geopolitycznego może maleć, no bo już nie ma Jana Pawła II, już nie ma komunizmu i tak dalej. Tutaj to się rozgrywało w ramach pewnego układu geopolitycznego z lat 80 XX wieku. No więc, jeśli, te, jeśli mieliśmy taką krzywą, że to spada, papież coś mówi w poniedziałek, w piątek, w sobotę na Wielkanoc i nic, nikt tego nie słucha. Media nie podają, co papież powiedział. No tu mamy takie podbicie tej krzywy, bo rzeczywiście no, rzeczywiście nagłośnienie, reklama. Okazuje się, że to jest znaczący mówca, chociaż się Ci mówcy nie zgadzają ze sobą, no ale wiadomo, jeśli ja coś w tym coś powiedział, a z polemiką wyskoczył wiem, znaczący filozof yy, francuski, brytyjski, to moje nazwisko wchodzi w obiekt tamtego świata. O, Oczywiście ale... ja, jestem, ja jestem z innej pozycji, ale, ale chodzi o, żeby zrozumieć tak, ten tak, mechanizm. Tak, tak. No i jeszcze ten interlokutor stawia się sam na własne życzenie no w pozycji takiej trochę śmiesznej, prawda? Tak, no to jest reklama, w której wysiłku intelektualnego, zmagania się z polemistą y, nie potrzeba ze strony Watykanu i papieża, bo tutaj no te wypowiedzi są takie y, autokompromitujące się. Mhm, mm mhm. Mm Leon 14. Jak pan myśli, gdzie będzie następna pielgrzymka? W którym kierunku pojedzie papież? No widać wyraźnie, że to jest y, zainteresowanie y, zainteresowanie y, Watykanu, czyli gdzie patrzymy. No to jest dalej Azja. Azja to jest na Bliski Wschód nie, nie pojedzie, bo tam teraz bomby latają. Aha. To też jest takie miejsce, gdzie można by się wybrać no czy Liban, czy Syria, tam, no, ale tam jest taki bałagan teraz, że się nie, nie da pojechać, ale to są e, takie no, małe światy Bliskiego Wschodu z taką a, starożytną tradycją chrześcijan, obecności chrześcijan, e, więc jest daleki wschód. E, no wszędzie tam, gdzie można wesprzeć tych katolików, w miejscach, w których to... Jest zjawisko rosnące. Czy przyjedzie do Europy, do jakichś krajów europejskich? No zawsze może przyjechać, tylko że tutaj jest ten kalkulacja. Wiemy, że kalkulacja w sensie, że na przykład będzie chłodny odbiór. Nikt nie przyjdzie na spotkanie albo przyjdzie mało ludzi. Nie tak jak wtedy, kiedy było dwa miliony gdzieś tam. Więc, no tutaj trudno przewidzieć. To, co ja mówię, to są takie analizy z zewnątrz, mm -hmm. potencjalnych y, korzyści. A y, jeśli patrzymy na Watykan, czy ogólnie na papieża, no to w języku religijnym mówi się, że chodzi o ewangelizację. No a my z zewnątrz, nie używając języka religijnego, y, no, możemy mówić o wzmacnianiu wpływów wzmacnianiu wpływu, wzmacnianiu pozycji, y, wzrostu pewnych instytucji, bo to jest, no, Kościół Gedyński jest aparatem hierarchicznym, z dużą ilością tych e, niżej i wyżej położonych e, funkcjonariuszy, od proboszcza albo za Krystianina, jeszcze niżej, e, wikarego, wikarego, proboszcza, biskupana, a później jeszcze jest cały ten układ, kto zostanie kardynałem i tak dalej. E, no, i w, tam wszędzie, gdzie, gdzie jest. E, to jest kwestia, no właśnie kadr, potrzeba kadr nowych ludzi, żeby zas była zastępowalność, trzeba środków, no i trzeba jakby to powiedzieć jeszcze, no tych nowych miejsc, tak byśmy powiedzieli. Ponieważ jakoś tam chociaż, no, były jakieś takie radosne wiadomości, że we Francji się chyba tysiąc albo dwa tysiące dorosłych osób ochrzciło na mhm. Wielkanoc. No ale Francja ma 60 milionów ludzi, więc to jest taka e, informacja komediowa. E, po prostu nie ma zainteresowania dla religii klasycznych, tych tradycyjnych, chrześcijaństwa czy protestantyzmu w tych krajach europejskich. E, I tutaj nie ma, a jakby, znaczy nie idzie, nie widać możliwości odwrotu poza jakimiś takimi, no właśnie, e, z, no ale to są takie wiadomości, które, które raczej dezinformują niż pokazują rzeczywisty stan laicyzację tych społeczeństw, no więc jeśli w Europie się nie da już nic więcej zrobić, no to oczy i siły są skierowane na świat, no tak, tak zwany trzeci świat. Patrząc na wypowiedzi papieża na temat wojny i sytuacji tej konfliktowej na świecie, można też odnieść wrażenie, że jest na przykład lepszym dyplomatą niż Franciszek. Pamięta pan wypowiedzi Franciszka na temat e, wojny w Ukrainie, które budziły bardzo dużo wątpliwości i kontrowersji? Tak, tutaj tych tak zwanych faux pas, które powodują, że katolicy się na całym świecie Czują się lekko zawstydzeni, niektórzy przynajmniej, na pewno ci z naszej części świata. A dopasowano jeszcze katolicy w Ameryce Południowej, którzy inaczej patrzą w ogóle na Rosję, bardziej życzliwie. Więc po pierwsze, Franciszek był z Ameryki Południowej, więc jego trudno jest to wycenić, ocenić i, i, i dowiedzieć się, jakie były motywacje takiego właśnie jakby nie nazywania po imieniu agresji rosyjskiej. No tutaj papież Leon no nie ma takich w ogóle problemów. takich problemów. To, to, jest, to było bardzo złożone w osobowości Franciszka w tym sytuacji, w której on Aha. był. A on ma bardziej proste spojrzenie z Amerykaninem. Więc no napadli, no nie wolno napadać. I tutaj niewiele trzeba, żeby wszyscy się cieszyli. Tadeusz Wartoś, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Świat 24 No i na koniec rzeczy chyba najważniejsze, tak dla nas, jak i dla całego zachodniego świata. Podczas spotkań na szczycie unijnym, na Cyprze, wiele mówiło się o tym, że Europa nie do końca może być pewna e, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i nawet pojawiły się wątpliwości, czy gdyby w tej chwili trzeba było używać artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, to wszyscy rzeczywiście poszliby za tego jednego i czy w pośród tych wszystkich nie zabrakłoby Stanów Zjednoczonych. Jest ze mną Piotr Maciej Kaczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ten piąty artykuł Traktatu Północnoatlantyckiego był użyty tylko raz wtedy, kiedy pomocy potrzebowały Stany Zjednoczone. Znaczy to nie do końca tak jest, bo oczywiście to mówimy o 9, czy 9 11 września tak. 2001 roku, więc to nie była tyle pomoc, co wyrażenie solidarności ze Stanami Zjednoczonymi w momencie zagrożenia. Oczywiście wtedy potęga amerykańska i dominacja amerykańska nad całym światem była dużo większa niż dzisiaj, więc ta, ta dominacja wtedy była i ta pomoc Europejczyków czy gotowość do niesienia pomocy była wykorzystana pozytywnie przez Amerykanów, a nawet można powiedzieć nadpozytywnie, można powiedzieć, że wykorzystana w sposób nie do końca pozytywny przy wojnach w Iraku i Afganistanie. Zwłaszcza ta iratka, która no. się dzisiaj patrząc wstecz okazuje oparta na kłamstwie amerykańskim. No teraz sojusznicy nie są tacy chętni, by pomagać Ameryce. Na przykład w Iranie Donald Trump obraża się na NATO i grozi. Ale te groźby to chyba takie trochę czcze są groźby, prawda? Bo wyjść z NATO nie tak prosto Stanom Zjednoczonym. Jak też zawiesić Hiszpanię w NATO też nie tak prosto Stanom Zjednoczonym. No to są takie sytuacje, że mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie jest politykiem racjonalnym, tylko często mówi, co myśli na język przyniesie. I to nie jest racjonalna polityka amerykańska, z którą można dyskutować, ale, ale to jest irracjonalne zachowanie dziadka, którego miejsce jest na pewno nie w Białym Domu. Zastanawiam się jednak, mimo wszystko to prezydent Stanów Zjednoczonych, i jakiś wpływ on na ten e, sojusz ma, e, no, największą armię przede wszystkim. Na ile on jednak może e, regulować posłuszeństwo sojuszników? No ale widzi, widzi pan i widzą państwo, co się dzieje. Masa przywódców europejskich, którzy przez dłuższy czas inwestowali w relacje z Donaldem Trumpem. Dzisiaj mówi, że inwestowali, inwestowali, inwestowali w relacje z Donaldem Trumpem i doprowadziło to do niczego pozytywnego. Mniej więcej oczywiście tu proporcją Gardę, czyli e, trzymając proporcje, żeby mnie ktoś tutaj nie oskarżył o zrównoważenie tych postaci. E, to, co się e, mówi o Władimirze Putinie, że on co innego mówi ludziom, którzy go odwiedzają, a co innego potem robi. I się okazuje, że pan polityk Donald Trump oczywiście nie, mówią, nie, nie zrównuje ich, jeśli chodzi o, o to, co, co Putin wyczynia w, w Ukrainie. Trump też jest po prostu gołosłowny, mówiąc o, bez ogródek. I, I coś innego powie dzisiaj, coś innego powie jutro. Media amerykańskie już się wyśmiewają. Oczywiście wyśmiewały się z tego, że miesiąc przed inwazją mówił, że same Stany Zjednoczone same wszystkiego dokonują, że nie potrzebują NATO, a miesiąc później Donald Trump stwierdził, że on potrzebuje NATO, żeby posprzątały po nim. No, i Amerykanie nie mogą wręcz dojść do, do jakiegokolwiek zrozumienia racjonalności przekazu swojego lidera, łącznie z republikańskimi Amerykanami. No, to trochę taka próba zwalenia winy na to, NATO. NATO że nie pomogło nam, więc nam się w tym Iranie nie udało. Może to w tym kierunku idzie. Ale e, pamiętacie państwo, jak się wojna e, z Iranem zaczęła? E, gdzie e, W ogóle no, nikogo nie poinformował, tak. Dokładnie, dokładnie. Nawet Polacy mówili, że nawet e, e, że tak powiem głosy e, z, e, z Kancelarii Prezydentów Pospolitej, który jest jednym z bardziej pro-Trumpowych polityków w Europie, e, były krytyczne Amerykanów przy rozpoczęciu wojny z Iranem. Więc e, to tylko pokazuje, gdzie Amerykanie mieli, w jakiej powadze Amerykanie mieli swoich sojuszników, do których po miesiącu zaczęli się zwracać że o pomoc. No ale tak samo Amerykanie na początku, ci Amerykanie u władzy, myśleli, że co tam wojenka, tu czy tam, przecież to nie ma żadnego przełożenia na Stany Zjednoczone, które są w zasadzie samowystarczalne, jeśli chodzi o ropę i gaz, a tu się okazuje, że nie są powiązane i są rynki światowe. No i trochę też odwinęliśmy się tym Amerykanom za Ukrainę, bo przecież jak Donald Trump przyszedł do władzy, to natychmiast powiedział, wy jak chcecie pomagajcie, ja broń wam sprzedam. Ale Donald Trump w tej chwili, spójrzmy na to z perspektywy końca kwietnia 2026, ma podejście tego typu. To Europejczycy mają płacić Ukrainie, dawać pożyczki i dawać bezwrotne, bez, bezwrotną pomoc Ukrainie, żeby ta Ukraina mogła kupować w Ameryce broń. Mhm. To Europejczycy mają wydawać 5% albo więcej, albo prawie 5%, na pewno więcej niż 3% na swoje budżety obronne, ale mają wydawać te pieniądze w Ameryce. A jeżeli dochodzi do ograniczenia produkcji w Ameryce i na przykład Duńczycy już w sierpniu zeszłego roku dostali odmowę dostarczenia zakontraktowanego uzbrojenia, no to, no to o tym się w ogóle nie mówi. A Amerykanie, którzy znieśli sankcje na Rosję i na jej, i na jej eksport właśnie surowców mineralnych, to o tym Też ktoś się jeszcze w Europie tak. pamięta? Nie, nikt nie pamięta. I wie pan co, też pomyślałem sobie, że powinniśmy wytłumaczyć naszym słuchaczom, że też nie do końca jest tak, o czym Amerykanie, a na pewno Donald Trump zapomina, że skoro są gdzieś na świecie amerykańskie bazy, to one też podlegają pewnym umowom międzynarodowym i na przykład tak jak ta baza w Hiszpanii, której Hiszpanie nie chcieli udostępnić do ataków na Iran, po prostu te Obostrzenia wynikały z tego, że tak się Amerykanie z Hiszpanami swojego czasu umówili. Dokładnie. Bazy amerykańskie w Europie mają różne umowy. Pamiętajmy na przykład to, że bazy amerykańskie w Niemczech Zachodnich to są bazy amerykańskie, które powstały zanim powstały zachodnie Niemcy. Republika Federalna to jest rok 49. Między 45 a 49 są całe cztery lata okupacji tego kraju po II wojnie światowej. I wtedy siły okupacyjne mogły robić dokładnie co chciały. Przecież z historii być może wielu ze słuchaczy pamięta, że Związek Radziecki wywiastł wywoził całe, z całe fabryki tak. z, z terenów, które okupował. No Amerykanie a w, robili podobnie. No dokładnie, no, może nie wywozili całych, całych fabryk, ale na przykład drenaż mózgów naukowców i później przymykanie oku, ocza, ok, oczu na, na to, co ci ludzie robili wcześniej za reżimu mhm. hitlerowskiego miało miejsce i ta słynna, słynna sprawa całej bomby atomowej przecież tutaj bez... bez Pomyślniku niemieckiego nie byłoby tak szybko, bo bomby atomowe. W kosmos by nie polecieli. No właśnie. Piotr Maciej Kaczyński, Uniwersytet Warszawski, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do następnego. Świat 24. Dziś tyle w naszej audycji międzynarodowej. Proszę pamiętać, że w Polskim Radiu 24 o sprawach z zagranicy mówimy od poniedziałku do piątku o godzinie 16.45 i o 20.30, a w soboty i w niedzielę między 13.00 a 14.00. Polecam, bo to naprawdę ciekawe audycje. Kłaniam się, Ernest Zozuń, do usłyszenia. Świat 24 Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. To się opłaca. Od soboty z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca.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 Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórz na angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? E, no to już było, to ty mi powiedz. Home, a jakie jest tęsk, nie? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku, wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoankologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Czy przyroda może uczyć szczęścia? Tutaj siadają, tutaj troszeczkę z mchu. O, proszę zobaczyć jaka tam parka już leci, ptaków. Kiedyś ptaki stały się jej ratunkiem. Dziś dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Jest coraz większe zamknięcie na relacje. To wychodzi jak młodzi ludzie są zamknięci na komunikację. I mają też problemy z rozpoznawaniem własnych uczuć. Między Orłem a Raniuszkiem reportaż Alicji Kulik. To najbliższy reportaż na rano, w niedzielę, o 7.06. Autopromocja.